impiantę. Bas dudni w mojej czaszce, kiedy maszynopis wypływa z rolki, a kolejne kartki zaścielają sosnowe biurko. Tak naprawdę zrobiono je chałupniczo, ze zwykłej płyty pilśniowej kupionej w IKEA, ale co w dzisiejszych czasach nie ma swojego substytutu. Przecież doskonale wiemy, że każda rzecz w naszym życiu może zostać zastąpiona tanim odpowiednikiem. Na ten przykład ostatnio w modzie jest tania miłość i jeszcze tańszy szacunek. Taki, który możemy kupić sobie paczką fajek i skórzaną kurtką, gdy staniemy pod znaną siecią kawiarni Tarasowej. Uczucie, które wypełni nas po brzegi, a po kilku minutach pozostawi głodnymi. Szybkie życie, szkoda tylko, że na wynos. Jeszcze szybsza śmierć, nie od fajek, tak jak sobie wymawialiśmy, nie od niskobudżetowych i mało jakościowych trunków. Woda ma sponiewierać, a whisky najlepsze na przecenie. W świecie, w którym liczy się jedynie marka, nie ma miejsca na prawdziwe wartości. W końcu kto zwraca uwagę na charakter, skoro nie ma własnego logo. Fajka to gasa pomiędzy moimi warkami, zsiębniętymi, zupełnie jak moje palce, które wirują na klawiszach. Mechanizmy maszyny terkocą, trzaskając krótko i szczekliwie, a szyny szumią subtelnym szmerem. Dym gdzieś pod sufit, szukając ujścia w coraz duszniejszym pomieszczeniu, które pełne jest niespełnionych marzeń i wizji szczęśliwego dzieciństwa. A okna parują delikatnie, a mróz ścina wilgoć przy framugach, tworząc niepowtarzalne wzory na szkle. Szron osadza się powoli, a gdybyś mogła go dotknąć, zachrzęściłby pod upuszkami twoich delikatnych palców. Pozostając na skórze o wiele za krótko, byś mogła podziwiać stworzenie idealne. Nie ma nic piękniejszego w swojej doskonałości niż płatek śniegu, Wiatne brzegi lodu ułożone w fikuśne wzory a Ach, to trzeba zobaczyć z bliska a nie jedynie pisać tym kilku linijek Żadne słowa nie są uczucia Jakie towarzyszy odkrywaniu coraz to nowszych rzeczy Uczucia choćby zaczynając od tych drobnych Taki podmuch październikowego wiatru na skórze Zastanawiaj się nad tym, drogi słuchaczu, jak różny zapach niesie ze sobą jesień i lato? Jak łatwo rozpoznać zbliżające się chłodne dni z pomocą zwykłego węchu, tak niedocenianego na co dzień, a tak przecenianego od święta? On potrafi przynieść ze sobą esencję pogody, nie tylko smak, dotyk i wzrok, które odgrywają dużą rolę w pojmowaniu świata. Ja jednak nie pojmuję go, a przynajmniej wydaje mi się, że nie pojmuję go tak, jak powinienem. Nie zwracam przecież uwagi na najistotniejsze jego elementy, które niepodzielnie rządzą obecnym jestestwem przeciętnego człowieka. Jak buty to tylko Air a jak papierosy to tylko Marlboro. Konwersy i Black Devile to niestety nie to pokolenie. To już nie te czasy, gdy do szczęścia potrzebowałeś jedynie osamotnionego miejsca, Przyjaciela i paczki fajek z kiosku. Rozmowy mogły odciągnąć się godzinami, a tematy płynęłyby jak spokojna rzeka. Płynnie od jednego do drugiego, dywagowałbyś, drugi czytelniku, o prawdach równie wyjątkowych co Twoje własne istnienie. Czasy jednak się zmieniają, a rodzą się kolejne pokolenia, a poprzednie niezauważalnie przekraczają próg swojej dorosłości porzucając trampki na rzecz trzewików i obcasów, bo przecież tak wypada. No, no nie mogę się pokazać przed znajomymi w tych szmatach. Ale spójrz, co ona sobie ma. A widzisz, jak ona się wystroiła? Jednocześnie znikają rozmowy o sensie. Teraz króluje bez sensa. Najlepiej, żeby był w pigułce. Łatwy do połknięcia i przyswojenia. Kończy się kolejna strona, która z cichym szelestem dla mnie nieuchwytnym osuwa się na podłogę lądując koło dywanu w kolorze bordo kolejne stuknięcia w klawisze zagłusza muzyka sądząca się ze słuchawek nasuniętych szczelnie na czaszkę a bas kołysze mną w równym rytmie oczy pozostają półprzymknięte w końcu powieki opadają a jedynymi oznakami tego że żyje są palce nieustannie pokonujące gargantuiczne dystanse pomiędzy kolejnymi klawiszami Dopiero wciąż tli się żarem, a płomyk kręci kolejne młynki w półmroku pomieszczenia. Rolety są podniesione. Ruch na ulicach za tak jak woda na szkle. Szklanka stojąca na biurku powoli pokrywa się cienką warstwą mgiełki, która nieumyślnie świadczy, że temperatura w pokoju spada w okolice zera. Nidzi woda. Drzwi wejściowe są otwarte na ościeża, a korytarz wypełnia pustka, w której nie ma nic prócz niczego. A jak wiemy, pustki są najchłodniejsze. Upijam więc łyk zimnej wody, spłukując osadzoną na gardle smołę. Strykam papierosem za siebie, a ten łukiem pokonuje go dzielący od pustki dystans. Spada pod drzwi wejściowe jak bombowiec, szturmuje kolejne centymetry burdowej wykładziny, robiąc beczki i salta. W końcu toczy się niewinnie i powoli poprogłasz. Znika w bezdennej odchłani, zwanej również próżnią. Czym ona tak naprawdę jest? Nie jestem do końca pewny, jednak była tam, odkąd usiadłem do pisania i spogląda na mnie swoim wszystkim to wszystko nie jest nastawione pokojowo Wiem, że chce mnie I tylko mnie Wiem, że czerpałoby radość Mogąc pochłonąć coś bardziej treściwego Niż kolejne niedopałek Czy jak wysysa całe ciepło z pomieszczenia jednak nie mogę zamknąć drzwi Bo to mi nie pozwoli Stukam więc za wzięcie Mając nadzieję, że znudzi się mu czekanie Bo ileż można, prawda? Nieraz, drogi czytelniku, nieraz poglądałeś na swoje rodzeństwo, wujka, ciotkę, matkę czy ojca i czekałeś, aż skończę swoje czynności, byś mógł się z nimi pobawić. Weź z domu czy mieszkania i odnaleźć ukochany park, w którym czuło się tak dobrze. Tak, rzeźko, jakbyś wchodząc do niego porzucał wszystkie swoje dziecięce troski, a twoje serce rosło zupełnie niewinne. złutemu świata chcesz znów wsiąść na swoją ulubioną huśtawkę i pozwolić by wiatr wplatał się w twoje włosy szumiał ci cichutko w głowie opowiadał te wszystkie historie, które tylko małe dziecko może sobie wymyślić jednak oni nie kończą swoich obowiązków a zaczynają kolejne i ta pętla ciągnie się coraz dłużej aż w końcu nie pozostaje ci nic innego jak wyciągnąć z paczki Marlboro gdy stoisz ze znajomymi pod kinem Tutaj też wieje, jednak teraz odczuwasz niepokój, a niespełnienie. Szukasz pocieszenia, a jednak otrzymujesz pogardę i chłód. Te wszystkie niespełnione dziecięce marzenia, te czyste umysły i serca, które na skutek zaniedbania i zapomnienia rozpalają się nagłym ogniami, pozostają po nich tylko zgliszcza Całe zło dziecięcego świata jest właśnie tutaj, w tym pokoju tuż za moimi plecami. I ona jest głodna.